Kochani, pozostaje pod wpływem i wrażeniem treści, którą cytowałem dwa tygodnie temu z Księgi Objawienia Jana, które mówiąc o Jezusie, nawiązują do dwóch symboli, dwóch obrazów. Jezus nazwany jest w Biblii lwem i barankiem. Ten lew z pokolenia Judy, który zwyciężył i baranek, który był zabity i zmartwychwstał. Obrazy te wskazują nam na naturę Jezusa. Baranek mówi o łagodności, o nieagresywności, o pewnej niemocy do czynienia zła, o pewnej słabości w tym dobrym znaczeniu tego słowa. Lew mówi nam o sile, odwadze i autorytecie. Więc takimi obrazami mówi do nas Bóg, opisując naturę Jezusa. I dalej jestem pod wpływem tych obrazów i też wyzwania, jakie z nich wynikają, wyzwania do naśladowania Jezusa. Bo skoro On jest nazwany lwem i barankiem, a my mamy Go naśladować, co to znaczy dla nas w praktyce? Ano to, abyśmy osiedli naturę baranka w tym dobrym znaczeniu i naturę lwa w tym dobrym znaczeniu. Myślę jednak, że problemem bywa to, że czasami jesteśmy tak silni jak baranek, i tak łagodnie, jak lew. Rozważmy sobie tą przypowieść. Natura Jezusa jest więc punktem wyjścia do dzisiejszego przesłania. Różne doświadczenia z, na, z przestrzeni wielu lat, mojej osobistej, także doświadczenia duszpasterskie z wieloma osobami skłoniły mnie do głębokiego szukania w sobie natury baranka. Czasami lwa, ale ostatnio jakby częściej baranka. Niedawno jedna z sióstr zadała mi takie bardzo interesujące pytanie, czego bardziej mi brakuje, czego bardziej mi potrzeba. Czy to, abym był bardziej lwem, czy barankiem? Brat, który stał obok, odpowiedział i bardzo przytomnie, to zależy od sytuacji. I w zależności od sytuacji potrzebujemy być barankiem, a czasami lwem. Ale to, o czym chciałbym dzisiaj mówić, to jest głębokie szukanie w sobie natury baranka, natury Chrystusa. I całkiem niedawno ktoś podsunął mi pewną książkę, ja nie chcę jakiejś tam reklamy robić, ale ta książka przemówiła do mnie, była na ten czas wręcz głosem Pana w różnych sytuacjach. I to, co mówię, słuchajcie, ja sam do wszystkiego nie jestem w stanie dojść, ani nikt z nas, musimy korzystać z różnych źródeł, oczywiście czytamy słowo, modlimy się, ale słuchamy przecież też kazań. Słuchamy ich tutaj, słuchamy w internecie, słuchamy z MP3, czytamy książki, jeździmy na konferencje. Czasami słyszymy fantastyczne, dobre rzeczy, czasami rzeczy dziwaczne, musimy je przecedzić. Ale ta książka autorstwa Johna Bevere nosi tytuł Diabelska pułapka. Niektórzy z was wiem, że czytali, wiedzą o czym jest, ale ci, którzy nie czytają, co myślicie, gdy słyszy, słyszycie słowa Diabelska pułapka? Ja jestem przekonany, że naszym pierwszym skojarzeniem jest to, o, alkohol. Alkoholicy są w diabelskiej pułapce. Narkotyki to jest diabelska pułapka. Hazard to jest diabelska pułapka. Ile ludzi cierpi, ile rodzin cierpi przez hazard. Pornografia jest diabelską pułapką. O, zdrada w małżeństwie, w rodzinie jest diabelską pułapką. Ciężko z tego wyjść. Jakiś mechanizm oszustwa, w który się wpada, jest diabelską pułapką. Kłamstwo, plotka itd. i tak dalej. to są Najprawdopodobniej, mogę się mylić, ale z mojego doświadczenia i wiedzy wynika, że są to nasze najczęstsze, pierwsze skojarzenia, kiedy słyszymy, myślimy diabelska pułapka. Diabeł podstawił mi nogę i ja leżę. I zrobiłem coś głupiego, złego i dlatego piję, dlatego ćpam, dlatego oglądam to, czego nie powinienem, dlatego to, dlatego tamto. Moi drodzy, tymczasem nie o tym chcę mówić, nie o tego rodzaju słabościach czy pułapkach. W ogóle co to jest pułapka? Jest to narzędzie do łapania, polowania. Po pierwsze, pułapka to jest coś ukrytego. Dopóki nie wpadniemy, albo nawet gdy wpadniemy, nie zawsze widzimy, bo gdybyśmy widzieli, to byśmy pułapkę ominęli. Zasadą pułapki jest to, że łatwo do niej wpaść, trudno wypaść. Łatwo wejść, trudno wyjść. Pułapka trzyma ciebie. Tymczasem jest inna pułapka, o której pisze autor w tej książce i z, która dostrzegam jest sporym problemem dla ludzi wierzących. Tą pułapką jest uraza. Dzisiaj będzie, myślę, część pierwsza tego rozważania, będzie to zasygnalizowanie pewnego kierunku i chciałbym móc dzisiaj już pod koniec, czy na koniec tego, o czym będę mówić, albo może po kilku razach abyśmy mogli wspólnie ogłosić uleczenie naszych serc z wszelkiej urazy. Pomyślisz sobie, e, to chyba mnie nie dotyczy. Wejrzyj w siebie i posłuchaj tego, co Jezus mówił na temat urazy. Pułapka urazy zdarza się także wierzącym. Nie musimy wcale wpaść w alkoholizm, czy w narkomanie, czy w jakieś inne tak zwane ciężkie grzechy, żeby być pułapce Wystarczy złe myślenie, wystarczy pielęgnowanie urazy i to już jest pułapka, która może nas trzymać. Uraza, po pierwsze trzyma w nieprzebaczeniu. Jeżeli masz urazę, to ona trzyma Cię w nieprzebaczeniu do kogoś z Twojej teraźniejszości lub przeszłości. Czy masz obszar, osobę, osoby, którym trudno Ci przebaczyć? Pomyśl. Jeżeli kogoś takiego identyfikujesz, to znaczy, że prawdopodobnie jesteś w pułapce urazy. Po drugie, uraza blokuje w rozwoju. Zatrzymuje cię w poznawaniu Jezusa i w naśladowaniu. Czy masz kłopoty we wzroście duchowym? Czy masz kłopoty w naśladowaniu Jezusa? Czy nie potrafisz wejść na lepszy poziom wiary, miłości, zaangażowania? Jesteś przyblokowany, przyblokowana? Jeżeli tak, prawdopodobnie Jesteś w pułapce urazy. Dalej po trzecie, uraza niszczy relacje. Jeżeli twoje relacje, które z, kiedyś z kimś były dobre, dzisiaj są złe, to znaczy, że dotknęła ciebie lub może obie strony uraza. To jest pułapka urazy. Jeżeli sobie nie poradziłem ja, my, wy z tym zepsuciem relacji, to znaczy, że zadziałała pułapka urazy. I na tyle skutecznie, że relacja została zniszczona. Po czwarte. Urazy powodują podziały. Ktoś, kto był tobie bliski, nagle staje się kimś, z kim nie chcesz przebywać. Do kogo czujesz uprzedzenie, niechęć. Tak działa pułapka urazy. I teraz, gdy słyszysz to wszystko, zastanów się, czy przypadkiem nie masz jakiegoś udziału w urazie. Bo ja wam. walczę z tym, ale to przychodzi. I zasada jest taka, że im bliżej jest nas ktoś, kto nas rani, tym głębsza i trudniejsza jest uraza. Ci, którzy są najbliżej Ciebie, jeżeli oni dopuszczają się zdrady, to najbardziej boli. Dotyczy to małżeństw, rodzin, przyjaźni, dotyczy to osób będących razem w służbie w kościele. Obcy, nawet jeżeli jest mi wrogiem, nie jest w stanie urazić mnie tak mocno, jak ktoś, kto jest blisko mnie, czy zgadzacie się z tym? Bo wtedy jest większe rozczarowanie, większe zaskoczenie, większe zdziwienie, oszołomienie. Jak to możliwe? Och, ten czy tamten. Tak, ale ty? On? I takie sytuacje od czasu do czasu mają miejsce w naszym życiu. I Głównym powodem urażania, to jest moje zdanie, jest egoizm. Gdy nie liczymy się z innymi, ale nie tylko egoizm. Jezus powiedział, że niemożliwe jest żyć na tym świecie i nie stanąć przez, przed sytuacją, przez którą możemy czuć się urażeni. Ale mimo to nadal jest to dla tego, kto przez to przechodzi szokujące, zdumiewające i zaskakujące. Chciałbym powiedzieć tak, że Bóg ma drogę wyjścia, uleczenia z wszelkiej urazy. Ale jeżeli zdecydujesz się w niej pozostać, to jest twój wybór, jeżeli zdecydujesz się pozostać w urazie, bo to czasami tak człowiek lubi pielęgnować w sobie ten żal, jak ja jestem biedny, dotknięty, źle potraktowany. Jeżeli w tym pozostaniesz, to to spowoduje twoje zgorzknienie i spowoduje, że duchowo uschniesz. I te cztery rzeczy, o których mówiłem, będzie trzymać się nieprzebaczeniu, zablokuje w rozwoju, zniszczy relacje i spowoduje podziały. Rzeczą bardzo ważną jest, w jaki sposób zachowamy się w sytuacji, gdy zostaniemy urażeni, a na pewno zostaniemy? Kto w ogóle nigdy w życiu nie był urażony? Pytanie retoryczne. Jest niemożliwe. Musiałbyś mieć dwa dni życia, może wtedy. Nie, już niemowlak czuje się urażony samym porodem, wiecie, to jest szok, tak mi dobrze było, o co tu chodzi? Czego oni ode mnie chcą? To jest pierwsza uraza. Taki niemowlak musi się z tym gdzieś tam uporać, na szczęście w nim są takie Boże mechanizmy, które powodują, że to wszystko działa ku dobremu. I to, jak zareagujesz i jak poradzisz sobie z urazą, zdecyduje o twojej przyszłości. Posłuchaj bardzo uważnie o tym, jak będzie wyglądać twoje życie za tydzień, miesiąc, rok. Gdzie w Biblii znajdujemy słowo uraza lub urażenie? Wydaje nam się, że chyba czegoś takiego nie ma, ale wszystko zależy od tłumaczenia słów, które opisane są w języku greckim. Otwórzmy Ewangelię Łukasza, rozdział 17, wiersz pierwszy. Ewangelia Łukasza 17, 1. Przygotowując to rozważanie, posłużyłem się trzema przekładami Nowego Testamentu. Ten nasz, tak zwany nasz przekład, Biblia Warszawska, mówi tak. I rzekł do uczniów swoich, niepodobna, by zgorszenia nie przyszły, lecz biada temu, przez którego przychodzą. Ten przekład używa słowa zgorszenia. Przekład Nowe przymierze, ten... Całkiem nowy przekład, współczesny, czytamy tak. Następnie powiedział do swoich uczniów. Nie da się uniknąć skandali. Skandali. I jeszcze trzeci przekład, to jest żydowski Nowy Testament. Tam czytamy, że nie można uniknąć sideł. A więc trzy słowa. Zgorszenia, skandale, sidła. I w języku greckim występuje tutaj słowo skandalon. Skandalon, od niego pochodzi nasze polskie słowo skandal, czyli coś oburzającego, bulwersującego, nagannego, złego, godnego potępienia. I tak naprawdę język grecki tłumaczy to słowo skandalon na dwa sposoby. Po pierwsze jako pułapka. Grecy mówiąc skandalon mieli na myśli zwyczajną pułapkę. A drugie znaczenie to jest obraza, właśnie obraza, uraza. Wyczytałem to w wielkim grubym, czterotomowym słowniku naukowym grecko-polskim, uwzględniającym grekę nowotestamentową. Tak więc jestem po odrobionych lekcjach. Skandalon oznacza pułapkę i urazy. A więc inaczej mówiąc, Jezus mówi, niepodobna, aby urazy nie przyszły. Niepodobna, aby nie przyszły pułapki, urazy. Rozumiemy to? To musi się stać, więc każdy z nas w życiu wpada w pułapkę urazy. Ktoś nas uraził i teraz co dalej z tym robimy? Powtarzam, możemy zgorzknieć, zniszczyć siebie i innych albo możemy poradzić sobie z tym w sposób Jezusowy i przynieść uzdrowienie i błogosławieństwo i sobie i swojemu otoczeniu. Wybór należy do, każde, do każdego z nas. Bywa tak, że w poczuciu krzywdy akceptujemy urazy jako coś sprawiedliwego, właściwego. Nie wiem, czy pamiętacie postać proroka Jonasza. Nie będziemy do tej księgi zaglądać, ale Jonasz, będąc Bożym narzędziem, uraził się na Boga. Pamiętacie? Po pierwsze, nie podobało mu się w ogóle powołanie do Niniwy. Biblia mówi nam, że uciekał w drugą stronę. Bóg mówi, idź do Niniwy na wschód, a on wybrał się w podróż na zachód. I potem, wiecie co się stało, gdy zwiastował przeciwko Niniwie, Niniwa pokutowała. I co Jonasz mówi? Wiedziałem. Słusznie robiłem, że uciekałem, bo wiedziałem, że tak będzie, że im odpuścisz Boże. A potem jeszcze schronił się przed palącym słońcem pod pewnym krzewem i ten krzew podgryzł w nocy robak. Jonasz nie miał się pod czym schronić, zaczął narzekać, był urażony na Boga, że nawet tej ochrony nie ma nad sobą. I mówi, Boże, tak, nawet słońce mnie tutaj pali, nie dość, że wybaczyłeś i Bóg mówi mu, popatrz, ty żałujesz krzewu, który wyrósł w ciągu jednej nocy, a ja nie miałbym żałować miasta, w którym jest 120 tysięcy ludzi. Jonasz w swojej urazie nie widział 120 tysięcy ludzi, którzy mogli zginąć. On widział tylko swoją krzywdę. Czy to była prawdziwa krzywda, czy urojona, powiedzmy. Urojona. A więc bywa tak, i to jest bardzo ważny punkt, że czasami krzywdy wyrządzone przeciwko nam są prawdziwe, rzeczywiste i zasługują na potępienie, ale czasami bywa tak, tak jak w przypadku Jonasza, że te krzywdy są albo urojone, albo przynajmniej wyolbrzymione, przesadzone. I teraz to, co mówię, jest kluczowe. Czy krzywda, której doznaję, doznałem, doznałam, jest rzeczywista, czy jest urojona? Jeśli rzeczywista, co wtedy? Jeśli urojona, to co wtedy? I powiem Ci tak. Jeżeli jest rzeczywista, to jedynym wyjściem jest przebaczenie. Jeśli urojona, jedynym wyjściem jest pokuta. Pokuta i nawrócenie się do Boga. I zrozumienie swojej sytuacji. Ci, którzy zaakceptują swoją urazę, obrazę jako coś właściwego, sprawiedliwego, słusznie się gniewam, tak mówił Janusz, to są ci, którzy zostają na długo w pułapce. Jeżeli natomiast uznasz, że chcesz naśladować Jezusa, to twój los może się zmienić. Ci, którzy myślą, że zostali potraktowani niesprawiedliwie i głęboko w to wierzą, Często ich opinie oparte są na niedokładnych informacjach lub błędnych wnioskach. Ich uraza, zgorszenie powstała na podstawie pomówień, przypuszczeń i pozorów. Jest jeden z takich bardzo złych sposobów na utrzymanie urazy w swoim sercu, to jest duma. Duma sama w sobie, wiecie, nie jest czymś zupełnie takim złym, no jestem dumny z moich dzieci, z mojego kraju, z mojego kościoła, jestem dumny, że coś tam udało mi się osiągnąć. Tak, możemy. Mieć poczucie dumy w różnych sytuacjach, ale czasami duma powoduje, że nie chcemy przyznać się do tego, że coś nas dręczy. Nie chcemy przyznać się do słabości i do tego, że ulegliśmy czemuś, co nas niszczy. Co tam u ciebie? Super. Jak się czujesz? Północy nie przespałeś. Nie możesz myśli uspokoić. Świetnie. Duma. Duma, która zaprzecza problemowi. Bagatelizuje problem. Minimalizuje problem, odsuwa problem, ale tak naprawdę ten problem cały czas jest. Jeżeli z powodu dumy zaprzeczasz, to blokujesz drogę do uzdrowienia, do uleczenia. Taka duma nie jest rzeczą dobrą, nie jest rzeczą właściwą. Lekarstwem jest przyznanie się Bogu i samemu sobie, że mam urazę, która mnie niszczy, zżera i zniewala. Drugi fragment słowa Bożego, przygotowany na dzisiaj, pochodzi z Ewangelii Mateusza, rozdział 24. Wiersz 10. Ewangelia Mateusza, 24, 10. I znów czytamy w przekładzie Biblii Warszawskiej. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzić. W przekładzie Nowe Przymierze wówczas wielu się zrazi, będą na siebie nawzajem donosić i nawzajem się nienawidzić. Żydowski Nowy Testament mówi, wielu da się zwieść. Proponuję, abyśmy pozostali przy tym słowie, znaczeniu tego słowa. Wielu się zrazi, urazi, obrazi i to jest mowa o czasach końca. To jest opis, kiedy uwaga wielu, nie kilku, nie nieliczni, ale wielu się urazi. To jest smutne, ale to jest ostrzeżenie dla każdego z nas. I opis ten nie dotyczy świata, ale dotyczy wierzących. To Jezus mówi tutaj o braciach, o kościele, o społeczności. Wielu się urazi. Jak radzimy sobie z urazami? Jak radzimy sobie z tym, że ktoś nas może zlekceważył, może nas nieuprzejmie potraktował, może nie docenił, może coś jeszcze zrobił takiego, uważamy przeciwko nam? jest opisany pewien mechanizm, kolejność w tym wersecie. Po pierwsze jest uraza. Uraza pielęgnowana, obraza pielęgnowana prowadzi do zdrady i nawzajem wydawać się będą. A więc uraza pielęgnowana, hodowana prowadzi do zepsucia relacji, zerwania relacji. A więc poczucie krzywdy i nieważne, czy prawdziwe, czy urojone. Oburzenie złości, jeśli to będzie pielęgnowane w moim sercu, to to prowadzi do zerwania relacji, do działania przeciw komuś, do obrony swoich praw wszelkimi sposobami. A po trzecie, czytamy, i nawzajem będą się nienawidzić. A więc uraza prowadzi do zerwania relacji, do nienawiści, a więc do diametralnej zmiany oceny danej osoby, do osądu do skreślenia kogoś. Był moim przyjacielem, ale dzisiaj nie chcę go znać. Nie chcę mieć z nim nic wspólnego. Ten człowiek mnie zawiódł, oszukał, rozszarował. Nie chcę mieć z nim nic wspólnego. Kipię niechęcią, kipie goryczą. Odsuwam się. A więc uraza, zerwanie relacji i osąd. Apostoł Jan w swoim liście napisał, to jest pierwszy Jana 3,15, każdy kto nienawidzi brata swego, jest kim? Przypomnijcie mi. No jest biednym człowiekiem, tak? Jest godnym pożałowania. Co tam jest napisane? Pierwszy Jana czy 15. Kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą, jest mordercą. Uff, jest mordercą i nie ma życia w sobie. Popatrzcie, czym się to kończy. To nie są żarty. Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest mordercą i nie ma w sobie życia to jest poważna przestroga. Ja nie mogę tego zlekceważyć. I kimkolwiek jesteś, jakakolwiek jest twoja przeszłość, sytuacja, czy były to konflikty domowe, rodzinne, związane z twoimi rodzicami, z rodzeństwem, z bliższymi lub dalszymi krewnymi, być może ktoś cię oszukał, wykorzystał, być może ktoś wyrządził ci straszną krzywdę, czy był to twój przyjaciel, znajomy, sąsiad, czy to był ktoś z kościoła, czy z pracy, nieważne. Ktokolwiek to był i cokolwiek przeciwko tobie zrobił. Jeżeli w twoim i moim sercu będzie uraza, to prowadzi nas do zerwania relacji, do nienawiści, a nienawiść prowadzi do śmierci, do pozbawienia nas życia. Dlatego chciałbym móc dzisiaj po tym kazaniu, po tym przesłaniu powiedzieć, ogłaszam uleczenie, ale to nie zależy ode mnie. To zależy od tego, co zrobimy z tym śmieciem, który zebrał się w naszych sercach. To zależy od tego, jak rozprawimy się z tym. Czy pójdziemy drogą baranka, czy też pójdziemy własną drogą. Chciałbym ogłosić uleczenie. Aleluja. Ja wierzę, że Bóg ma to w swoim planie. Uleczenie naszych serc, aby była tam czysta miłość, aby była tam czysta relacja. Na zakończenie tego, co dzisiaj mam do powiedzenia, chciałbym przeczytać pewien ustęp tej książki. Pomyślałem sobie, że mogę ją streścić albo przeczytać. I obawiam się, że streszczenie trwałoby dłużej niż odczytanie tego tekstu. Dlatego pozwólcie, że krótki fragment, jedną stronę odczytam, tego rozważania i ten fragment brzmi tak. Chrześcijanie, w ten to słowo, bronią swoich praw. Upewniają się, że nie zostaną źle potraktowani i wykorzystani przez innych chrześcijan. Czy zapomnieliśmy napomnienia Nowego Przymierza? I tu są trzy cytaty. Pierwszy list do Koryntian 6,7. Dla notujących pierwszy do Koryntian 6,7. Czemu raczej krzywdy nie cierpicie? Czemu raty, raczej szkody nie ponosicie? Następny fragment to jest Mateusz 5,44. A ja Wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół Waszych i módlcie się za tych, którzy Was prześladują. I trzeci fragment, list do Filipian, 2,3. Nie czyńcie nic skutliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. I cytuję dalej autora. Dlaczego nie, ży, nie żyjemy według tych praw miłości? Dlaczego tak łatwo dopuszczamy się zdrady, zamiast oddawać swoje życie jedni za drugich, nawet ryzykując bycie oszukanymi? Powód? Nasza miłość oziębła. A to powoduje, że szukamy sposobów samoobrony, nie jesteśmy już w stanie oddać się całkowicie pod opiekę Boga, gdy sami zaczynamy troszczyć się o siebie. Jezus został skrzywdzony. Nie zrobił w odwecie nic. Powierzył tylko swoją duszę Bogu, który jest sędzią sprawiedliwym. Jesteśmy zobowiązani do pójścia w Jego ślady. I tu jest cytat z pierwszego listu Piotra, rozdział drugi.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 ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. On, gdy mu złożeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. I teraz ciąg dalszy, książki. Musimy dojść do takiego miejsca, w którym będziemy ufać Bogu, a nie ciału. Wielu wyznaje swoimi ustami przynależność do Pana, ale w rzeczywistości są oni sierotami. Czy mają swoje życie we własnych rękach, jednocześnie wyznając On jest moim Panem i Bogiem? Teraz już widzisz, jak poważnym jest grzech, chowania urazy, jeżeli nie są przedsięwzięte odpowiednie kroki w przypadku jego istnienia to prędzej czy później doprowadzi On do śmierci. Jeżeli jednak oprzesz się pokusie i nie dasz się urazić, Bóg da ci wielkie zwycięstwo. Halleluja! Halleluja! Powstańmy do modlitwy. Halleluja, Jezu! Jezu, który znasz serca i myśli i uczucia każdego z nas, ty doskonale wiesz, przez co przechodziliśmy czy przechodzimy. Ty doskonale wiesz, co nagromadziło się w naszej duszy przez wszystkie przeszłe lata w związku z różnymi sytuacjami. Panie, czasami cierpieliśmy z powodu tego, że ktoś nas skrzywdził, ale czasami też my krzywdziliśmy innych. Modlę się, Panie, byś przybył jako ten, który zdejmuje z nas wszelki ciężar, łamie drążki jarzma, zrywa powrozy. I wypuszcza na wolność. I dzisiaj przed Twoim tronem wyznajemy, że i my potrzebujemy uwolnienia i uleczenia od tego, co nazywane jest urazą. Panie, niejednokrotnie wpadaliśmy w te pułapki, czasami nieświadomie i pogrążaliśmy się coraz bardziej w żalu, w goryczy, w narzekaniu i złożeczeniu. Boże, dziękuję Ci, że Twoje słowo wskazuje nam drogę wyjścia. Drogę chwały, radości, pokoju i wolności. I Ojcze, modlę się o to, aby Twoje Słowo w całej mocy pracowało w każdym z nas, w każdej sytuacji, w jakiej byliśmy czy jesteśmy. Panie, dziękuję Ci za potęgę mocy przebaczenia. Dziękuję Ci, że gdy przebaczamy, uwalniamy samych siebie i uwalniamy tych, którym przebaczamy. Dziękujemy Ci za moc przebaczenia ze względu na imię Jezusa ze względu na moc krzyża Chrystusowego. Panie, modlę się o to, abyśmy mogli nie tylko ogłosić uleczenie, ale je przyjąć i w nim trwać. Tego potrzebujemy dzisiaj, Ojcze, w imieniu Pana Jezusa. W imieniu Pana Jezusa. Halleluja. Chciałbym zaprosić do modlitwy niektórych z nas, którzy wierzą, wiedzą, że taka modlitwa może im pomóc dokonać jakiegoś zwrotu, przełomu. Być może jesteś od lat w jakimś impasie. Być może jest coś, co dłuższy czas zatruwa twoje serce jakąś gorzkością. Powoduje, że nie masz tej pierwszej miłości radości. Ja wierzę, że Bóg leczy nas w procesie, że przez Jego Słowo, przez wzrost, przez poddawanie się przychodzi uleczenie. Ale być może na dzisiaj potrzebujesz tego pierwszego kroku, tego impulsu, tej zachęty. Jeżeli jesteś dzisiaj... W takim stanie ducha, serca, sumienia chcemy Ciebie błogosławić. Chcemy powierzyć Twoje serce Panu Bogu. Jeżeli jesteś, chcemy krótko się o Ciebie pomodlić. Możesz podejść do przodu, zapraszam Cię. Możesz poprosić sąsiada z kościoła, byś o Ciebie pomodlił. Jeżeli ktoś jeszcze jest, zapraszam. Tych kilka chwil chcemy błogosławić tych, którzy przyznają się tutaj, że potrzebują uleczenia zwrotu, zachęty i impuls. Jeżeli ktoś jeszcze jest, zapraszam.